Informacje Polskiego Radia 24. Iran może zostać zniszczony. Trump grozi znów Teheranowi, jeśli ten nie odblokuje cieśniny Ormus. Problemy na Pomorzu po wichurach około 11 tysięcy odbiorców. Nie ma prądu. Żaden człowiek dalej nie poleciał. Kluczowy moment misji Artemis II. Minęła 22. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Sukces misji ratunkowej w Iranie i kolejne groźby wobec Teheranu. Donald Trump przekazał szczegóły operacji na Bliskim Wschodzie. Prezydent USA poinformował, że obaj piloci amerykańskiego myśliwca F-15, który został strącony nad Iranem, zostali odnalezieni. Ponowił też groźby wobec Iranu, jeśli ten nie odblokuje cieśniny Ormus.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 Wszystko obrócimy w gruz, mówił Donald Trump. Następnie prezydent informował o akcji uratowania drugiego członka załogi rozbitego myśliwca F-15, w której w sumie wykorzystano 155 samolotów. Dodał również, że poszukiwana jest osoba, dzięki której media dowiedziały się o istnieniu drugiego rozbitka. Donald Trump podkreślił, że to bardzo utrudniło całą akcję. Z kolei szef CIA, John Redcliffe, zaznaczył Odnosimy sukcesy, ponieważ mamy prezydenta, który nie boi się podejmować decyzji o najwyższym znaczeniu. Natomiast szef Pentagonu, Pete Hex, zaprosił że dzisiejszej nocy Amerykanie przeprowadzą największą liczbę ataków na Iran od początku wojny. Kolejnej nocy, jak dodawał, uderzeń ma być jeszcze więcej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Wachlowski. Blisko 11 tysięcy odbiorców. Nie ma prądu na Pomorzu, informuje o tym Spółka Energetyczna Energa. Awaria ma miejsce na obszarze oddziałów Gdańsk i Koszalin, czytamy. Energetycy pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej. Silny wiatr uszkodził też linie energetyczne na Podkarpaciu. Tam prądu nie ma około 3 tysięcy odbiorców. W całej Polsce strażacy interweniowali około 3000 razy usuwając skutki wichur i ulew. Na północy i wschodzie kraju wciąż obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Z tego powodu także w Tatrach warunki na szlakach są bardzo trudne, mówi ratownik Topr Witold Cikowski. Tak silny wiatr, to w ogóle, gdyby nawet nie było zagrożenia lawinowego, jest sporym utrudnieniem, bo w wysokogórskim terenie może doprowadzić do zachwiania równowagi, utraty równowagi, zrzucenia w ekspozycję. Teraz znowu mamy złą pogodę, znowu jakieś chłodniejsze dni, taki zupełny kalejdoskop, ale to zaczyna się trochę wiązać. Generalnie tendencja jest dobra, jeśli chodzi o te przemiany śniegowe i w krótszym czasie pewnie poprawę warunków, czyli zmniejszanie się tego stopnia zagrożenia lawinowego. Dodajmy, że droga do Morskiego Oka była w ubiegłym tygodniu zamknięta, właśnie ze względu na. Na zagrożenie lawinowe w Tatrach ratownicy obserwowali w ostatnich dniach liczne duże lawiny, które mogą schodzić samoistnie. Historia dzieje się na naszych oczach. Członkowie misji Artemis II oddalili się na największą w historii odległość od Ziemi. Docelowo statek Orion ma osiągnąć odległość przeszło 406 tysięcy kilometrów. Astronauci pobili dotychczasowy rekord dzierżony przez uczestników misji Apollo 13 od 15 kwietnia 1970 roku. Przedstawicielka NASA przekazała to członkom załogi statku Orion podczas zbliżania się do okrążenia Srebrnego Globu. W tamtym czasie, ponad 55 lat temu, Lovell, Swigert i Hayes polecieli 400 tysięcy kilometrów od Ziemi. Dziś dla całej ludzkości Wy przekroczyliście kolejne granice. Na to nie koniec przekraczania granic, bo chwilę przed pierwszą czteroosobowa załoga straci kontakt z bazą, gdy zbliży się do niewidocznej z Ziemi strony Księżyca. Mieszkańcy Bydgoszczy podzielili się świątecznym jedzeniem z potrzebującymi. Podczas akcji Ciepło serca w słoiku przed bydgoską jadłodzielnią stanął wielkanocny stół z produktami dla osób ubogich i w kryzysie bezdomności. Kawsza i, i zupka pomidorowa, i paszteciki, i coś słodkiego. Także zawsze jest jakaś pomoc do, i do przodu, nie? Zupę wzięliście ciepłą, no to się ustawcie w kolejce po zupę, zupę, dobrze? Babeczki przygotowaliśmy i żurek. Robiliśmy go w szkole. Tak. A skąd jesteście? Z branżowej szkoły pierwszego stopnia. Profesja na Fordońskiej. Trzeba pomagać, bo Właśnie. dobra zawsze wróci. Tak, to jest dobra akcja, bo jak się u siebie nie ma pieniędzy, to ty możesz tu przyjść i zabrać się jedzenie i na No, jestem na emeryturze, sama mieszkam, dużo wydaję na leki. To często i do bazyliki podchodzę sobie, nie? No ciężko jest, ale dobrze, że takie pomocy sam. Dzięki bardzo, dzięki. A mam babeczkę mam. O, taką kiełbaskę bym coś prosiła. Akcja ciepło serca w słoiku odbywa się dwa razy w roku na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Informacje Polskiego Radia 24. Przelot nie pada obecnie na Suwalszczyźnie, do tego silny wiatr na północy i wschodzie kraju. Miejscami na południu w nocy przy, prognozowane są przymrozki. Wtorek będzie dość pochmurny i deszczowy od 4 stopni na północnym wschodzie do maksymalnie 13 stopni na zachodzie. Poniedziałkowy wieczór, 6 kwietnia, 22.06. Maria Furdyna, zapraszam. Wieczór w Polskim Radiu 24. A w tej godzinie w Polskim Radiu 24 będzie i trochę świątecznie i... Wiosennie. Świątecznie dlatego, że już za chwilę w audycji Przestrzeń Design Architektura zastanowimy się nad tym, jaka jest współczesna architektura sakralna. O 22.30 22 w adresie zamieszkania Agata Kowalska będzie rozmawiać z Mariolą Kobylińską, przedstawicielką Polskiego Związku Działkowców właśnie o ogródkach działkowych. Wiosna, chociaż dzisiaj ta pogoda nie była taka typowo wiosenna, bo rzeczywiście bardzo mocno wiało, ale wczoraj na przykład było przepięknie, no wiosna już powoli do nas wita. Zastanowimy się nad tym, jaka jest rola ogródków działkowych obecnie, jak się też te ogródki działkowe zmieniają. Przestrzeń. Design, architektura. Okres Świąt Wielkiej Nocy to wyjątkowy czas dla milionów katolików, którzy w tym czasie gromadzą się w kościołach i stąd też pomyślałem sobie, że jest to dobry pretekst do tego, aby przyjrzeć się temu, czy i jak sakrum odnajduje się w rzeczywistości XXI wieku. Błażej Prośniewski, dobry wieczór, a o kondycji współczesnej architektury sakralnej porozmawiam z Michałem Dudą, dyrektorem Muzeum Architektury we Wrocławiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kościół przez wiele wieków właściwie był postrzegany jako mecenas sztuki i architektury. To właśnie... Na obiektach sakralnych testowano nowatorskie rozwiązania architektoniczne. Kościoły były często właściwie takimi najlepszymi przykładami ducha architektury swoich czasów, żeby wspomnieć chociażby o francuskich gotyckich katedrach czy barokowych kościołach z Włoch. A pana zdaniem dziś jak to wygląda? Czy architektura sakralna jest w defensywie, czy być może jednak wciąż, przynajmniej stara się narzucać pewne trendy w architekturze? To pewnie zależy od części świata. Jeśli skupilibyśmy się na naszym kawałku Europy, to pewnie musielibyśmy powiedzieć, że te czasy największej ofensywy już mamy za sobą. Nie bardzo dawno za sobą, bo ten moment, kiedy, kiedy budowaliśmy ich, chyba najwięcej w ostatnich stuleciach wydarzył się nam na przełomie lat 80. i 90., no ale teraz po tym wielkim bumie chyba nastał czas flauty, czas refleksji, choć być może, i tutaj kompletnie nie chciałbym przesądzać, że jest to jakaś tendencja, która nie może się odwrócić. Nie jestem pewien, czy ona zawsze będzie dotyczyć jednej konfesji, bo w się świecie może się na, za chwilę okazać, że potrzebujemy kościołów, ale zupełnie innych, ale tu trudno być prorokiem. Wydaje mi się, że faktycznie, tak jak pan redaktor wspomniał, czasy tego prześwietnego mecenatu kościoła to czasy, które są już minione, a był to naprawdę mecenas jeden z najlepszych. Tak jak pan wspominał, eksperymenty kościoła rzymskokatolickiego, jeśli chodzi o formę na swoich świątyń były eksperymentami niezwykłymi i to na tyle odważnymi, że nie balno się burzyć jednych świątyń, żeby w ich miejsce stawiać nowe, większe, bardziej nowoczesne, zupełnie inaczej zbudowane, czy bardzo często przekształcać te, które już istniały. Także myślę, że mamy dużo studiowania, ale prorokować jakich, jakieś zwyżki chyba bym się nie odważył. Architektura kościelna, tak jak już pan wspomniał, dawniej była taka bardzo progresywna, wychylona w przyszłość. Dziś no właśnie jest ona bardzo bardziej reakcyjna i konserwatywna, szczególnie jeśli mówimy o Polsce. I zastanawiam się, z czego to może wynikać? No prawdopodobnie wynika z bardzo wielu rzeczy. Kościół kiedyś dużo bardziej niż teraz chciał, że tak powiem, wojować i pokazywać swoją, że tak powiem, rolę w kształtowaniu narracji o świecie. Teraz przyjął pozycję raczej strażnika pewnych wartości, które już są dobrze osadzone, więc może to jest naturalny zwrot, ku temu, żeby budować architekturę, która jest na bardziej przywiązana do tradycji. To przywiązanie do tradycji czasem też okazuje się być nurtem postępowym, bo tak też się wydarzało w Polsce od lat późnych 70. przez 80. i 90., kiedy to tak zwany postmodernizm, neohistoryzm stał się systemem, który właśnie zaczynał mieć swoją emanację przede wszystkim w architekturze sakralnej, bo, bo to był jeden z niewielu aktywnych i relatywnie bogatych inwestorów w czasach syłkowego socjalizmu, który mógł pozwolić sobie na to, po pierwsze, żeby manifestować to, co było dla niego ważne, czyli właśnie związki z przedmodernizacyjną historią, sprzed tego wielkiego mitu socjalistycznej modernizacji, a z drugiej strony właśnie pozwalał sobie robić wyłom w czymś, co tak umownie i w bardzo dużym skrócie myślowym nazywamy szarym PRL-em, czyli tą taką mocno powtarzalną, przemysłowo produkowaną architekturą mieszkaniową późnego modernizmu. No i wtedy właśnie bycie regresywnym, czy bycie tradycjonalistycznym e, okazywało się najba, największym przejawem postępowości w architekturze i zmiękczaniem pewnego panującego powszechnie stylistyczno-technologicznego ustroju. No, no ale no, teraz spijamy tego konsekwencje. Kościołów w latach 80. wybudowaliśmy tak dużo, że chyba po prostu nie ma takiego popytu. Ten popyt został w dużej mierze zaspokojony, chociaż tu pozwolę sobie przywołać taki jeden e, przykład z życia wzięty, a takich przykładów pewnie e, nomen omen moglibyśmy liczyć na hektarze, czyli Wrocławskiego Osiedla Nowe Żerniki, tak zwanej II, czyli modelowego osiedla na zachodzie Wrocławia, które odwołując się do chwalebnego przykładu tak zwanej Wówy, czyli osiedla w, w, wzniesionego w 1929 roku, Wówczas w Breslau i mającej na celu eksperymentalne, testowanie eksperymentalnych podejść do rozwiązywania problemu mieszkaniowego. Natomiast no prawie 100 lat później, projektując osiedle, zarezerwowaliśmy tam miejsce na kościół, wiedząc, że to powstanie nam docelowo duża że powiem, komórka, jednostka urbanistyczna, która takiej funkcji będzie potrzebować. Mija 10 lat i ta potrzeba nie została wyartykułowana ponownie przez mieszkańców, więc może faktycznie. Albo moglibyśmy to zinterpretować w taki sposób, że ta funkcja nie jest potrzebą pierwszego rzędu, albo, yy, i myślę, że nie podjąłbym się radykalnego rozstrzygnięcia, Albo wynika to też z takiego przeświadczenia, że jednak współczesna architektura nie jest wygodna formalnie, estetycznie, przestrzennie z, z funkcją, dla której została stworzona. I może po prostu mieszkańcy nowych osiedli wolą wybrać się na dłuższy spacer, po to, żeby znaleźć na sąsiednim osiedlu jakiś niewielki gotycki kościołek, czy wybrać się do jednego z kościołów centralnie położonych. Ale na pewno. Gdzieś tam pobrzmiewa taka refleksja w środowisku pewnie kościelnym, do którego mam mniejszy dostęp, a na pewno wśród konserwatorów i architektów, że jeśli trend laicyzacji nie zostanie nagle odwrócony, no to pewnie za kilkadziesiąt lat spotkamy się z problemem, z którym Europa Zachodnia mierzy się już od dawna, czyli co robić z niewykorzystanymi budowlami sakralnymi. Więc może się okazać, że ten problem niebudowania zaostrzy się jeszcze bardziej w problem adaptacji i co zrobić z istniejącą już no To jest bardzo ciekawy wątek, który pan poruszył i faktycznie na zachodzie Europy mamy już bardzo wiele przykładów tego, w jaki sposób te kościoły przystosowywać do obecnych potrzeb. Ostatnio nawet widziałem projekt bardzo ciekawy zresztą w pracowni MVRDV przekształcenia kościoła w jednym z holenderskich miasteczek w basen. No, z drugiej strony też można by powiedzieć, że to... Nic nowego, no bo w końcu siedziba Muzeum Architektury znajduje się w odbudowanym klasztorze Bernardynów we Wrocławiu. Natomiast zostawiając na razie Państwa obiekt, no właśnie, jak Pan widzi w takim razie przyszłość kościołów w Polsce, czy takie projekty, jak basen w dawnym kościele, bądź restauracje w dawnym kościele w Polsce się w najbliższych latach przyjmą? Myślę, że trudno zamykać oczy na siedzibę instytucji, w której się pracuje. To, to one się już dzieją, tylko one może nie są tak bardzo spektakularne, nie są na, na tyle często, ale to też mamy to szczęście, że, że Polska jest... Takim dosyć różnorodnym pod względem tradycji historycznej organizmem, i na przykład tak zwane Ziemie Zachodnie, włączone do Polski po 1945 roku, z takim procesem desakralizacji budowli kościelnych zmierzyły się raz zwykle z, z, z dramatycznymi skutkami, bo tereny, niegdyś niemieckie obfitowały w dwuwyznaniową infrastrukturę kościelną, że większość wsi na Dolnym w ziemi lubuskiej na Pomorzu posiadała dwa kościoły, katolicki i protestanckie. I większość z tych protestanckich niestety rozpadła się po prostu z braku użytkownika. Czy tak stanie się z puszczonymi być może w przyszłości rzymskokatolickimi kościołami, to nie wiem, ale część z nich, ta, która dotrwała do do naszej współczesności. Taki proces adaptacji już przechodzi. One się zmieniają w centra kultury, zmieniają się w sale koncertowe, zmieniają się w różne inne obiekty o zbliżonej funkcji, ponieważ ta, ta taka jednoprzestrzenność kościołów pozwala na dosyć dużą i ciekawą adaptację. Przykłady zachodnie pokazują, że w zasadzie nie ma rzeczy niemożliwych. Ja polecam wszystkim wycieczkę do e, nieodległego miasta Neubrandenburg w Niemczech, gdzie kościół został zmieniony w salę koncertową poprzez wstawienie takiej dosyć e, dużej i równie pięknej, jak ten kościół, struktury mieszczącej wszystkie e, funkcje niezbędne do tego, żeby, e, żeby w warunkach jak najlepszych konsumować wydarzenia muzyczne. No i pewnie, pewnie my też z taką refleksją e, mierzyć się będziemy, chociaż prawdopodobnie nie będzie to proces łatwy, ponieważ nasze przywiązanie do tradycji e, jest no, takim przywiązaniem mającym swoje uzasadnienie nie tylko w religijności, ale też Wiemy, jaką rolę Kościół odgrywał na przestrzeni wieków w naszym kraju, więc pewnie ta taka adaptacja, będzie w, będziemy się od niej trzymać z tylko będziemy mogli. Myślę, że dopóki dwie ostatnie osoby będą uczestniczyć w nabożeństwach, o ża, żadnej, żadnej adaptacji mowy być nie może, ale myślę, że ten proces... Znów nie chcę się wcielać w rolę proroka, ale myślę, że musimy się z nim przynajmniej teoretycznie zmierzyć, bo poza tym wyzwaniem takim autoimmunologiczno-tożsamościowym to jest bardzo duże wyzwanie konserwatorskie w przypadku kościołów zabytkowych i ta refleksja nad tym, na co pozwolić i jak daleko idące ingerencje w zabytkową tkankę istniejących do dziś kościołów można dopuścić, to jest ciągle lekcja, którą musimy przepracowywać. My ją w pewien sposób przepracowujemy na własnej skórze i proszę mi wierzyć, nie jest to dyskusja łatwa, chociaż obiekt, w którym znajduje się Muzeum Architektury nie pełni funkcji sakralnej od 1945 roku, więc dosyć dawno pożegnał się z pierwotną Funkcją, do której został zaprojektowany z tą klasztorną, zresztą prawie 500 lat wcześniej, ponieważ protestancka rada miejska już wtedy wyprosiła Bernardynów z klasztoru przekształcając go na szpital, ale kościół, który jest naszą główną przestrzenią ekspozycyjną, służył jako protestancki kościół aż do samego oblężenia do wiosny 1945 roku. Pewnym paradoksem jest to, że z jednej strony mówimy bardzo dużo o potrzebie adaptacji, pewnego nowego podejścia do tej architektury sakralnej, która już istnieje, a mimo to też także w Europie Zachodniej powstają nowe kościoły, nowe obiekty sakralne. One są zazwyczaj bardzo minimalistyczne, często bardzo surowe, mające sprzyjać kontemplacji. Architekci też projektując te obiekty często szukają nowych form wyrazu tej duchowości, co często odbiega od tego w efekcie, z czym nam Kościół się kojarzy. Czy Pana zdaniem, no właśnie, ta architektura sakralna, która powstaje na Zachodzie, pokazuje to, w jaki sposób na Zachodzie zmienia się podejście do duchowości jako takiej? Myślę, że te zmiany dotyczące duchowości są na tyle dynamiczne i, i dzieją się na naszych oczach, że... Trudno mi, prostemu historykowi architektury, wyłapać aktualną tendencję i przełożyć ją na stosowność architektury. Myślę, że to się też bardzo różni w miejscu, w którym się dzieje, bo ta taka surowość, o której pan wspomniał, wydaje mi się, jest dużo bardziej spójna z estetyką luterańską czy kalwińską i, i faktycznie ona jakby zadomowiła się w tych w środowiskach, Zdominowanych przez te wyznania od w, w, w zasadzie stuleci, bo to jakby zawsze było spójne z postulatami głoszonymi przez te wyznania. Ale faktycznie to myślę, że tym takim bardzo ważnym momentem, który zaważył na sposobie kształtowania budowli sakralnych, była po pierwsze ogólnoświatowa dominacja modernizmu i to, co się wydarzyło w każdej dziedzinie architektury, wydarzyło się też w architekturze sakralnej, że myśmy ją odarli ze zbędnego spektaklu, szukając duchowości w formach, które są minimalne, a może lepiej by powiedzieć podstawowe dla architektury w w pewnym światłocieniu, w pewnej przestrzenności, w pewnej akustyczności tej architektury, której bagatelizować nie można, bo moim zdaniem w odczuwaniu architektury sakralnej dużo więcej jest słyszenia niż widzenia. I to, a przynajmniej bardzo trudno oddzielić jedno od drugiego. No i ten drugi game changer, przy, przy moment przełomowy, to oczywiście Sobór Watykański II, który zmienił w ogóle sposób organizowania świątyni. To, że jakby odwróciliśmy scenę i spowodowaliśmy, że projektujemy świątynię w obrębie Kościoła rzymsko które budują Wspólnotę, a niedzielą przestrzeni na sakrum i profanum. To sakrum stało się że tak powiem efektem wspólnego bycia. I w ten sposób w dalszym ciągu projektujemy kościoły, w ten sposób staramy się przekształcać kościoły, które mamy, ale na tym tle wyrastają od czasu do czasu takie perełki jak nasz swojski Licheń, który w pewien sposób ignoruje te wszystkie zdobycze modernizacyjne architektury sakralnej i stara się być tak bardzo tradycyjny, jak tylko się da. No i myślę, że chcemy czy nie do Annaów architektury sakralnej ten Licheń zapisze się mocniej niż chociażby Świątynia Opatrzności Bożej, której budowę szczęśliwie po tak starań w sumie nie tak dawno ukończyliśmy. Skoro pan wspomniał Licheń, to może przy tym przykładzie zostańmy, a właściwie od niego się odbijmy, no bo gdybyśmy mieli szukać antytezy dla Bazyliki w Licheniu, to taką antytezą zapewne byłaby kaplica zwana Wotum Aleksa. To był, był, bo już go nie ma niestety, bardzo niewielki kameralny drewniany obiekt położony nad Wisłą we wsi Tarnów. To była bardzo prosta forma, a właściwie jej jedynym Różnikiem był strzelisty dach. Ten obiekt swego czasu zrobił bardzo dużą furorę. Dostał mnóstwo nagród architektonicznych, ba, nawet został wpisany do rejestru zabytków zaledwie kilka lat po powstaniu, po to, aby go chronić. To jednak się nie udało i kaplica została rozebrana. Państwo jako Muzeum Architektury próbowaliście ratować to, co było do uratowania, a z tego wszystkiego był projekt WOTUM powtórzone, budowanie jako zapis praktyki i o tym chciałbym teraz chwilę porozmawiać, natomiast zanim o samym tym projekcie i o tym, co dalej z WOTUM, chciałbym pana zapytać, jak to się stało, że tego budynku już dziś nie ma? Bardzo chciałbym mocnie odpowiadać na to pytanie, w tym sensie, że ta historia w ogóle się nie wydarzyła. No tak niestety czasem się dzieje z architekturą, która czasem ma w swoje DNA wpisane długie trwanie, a czasem to długie trwanie łatwo z tego DNA wykreślić. Wodum Elexa to była w ogóle super ciekawa historia, bo rzadka na każdym właściwie poziomie, od samego zarania, czyli... Faktu, że został postawiony jako wotum przez Aleksandra Rowińskiego po to, żeby uczcić wyzdrowienie jego małżonki. To, to takie rzeczy w ogóle bardzo rzadko się w dzisiejszych czasach dzieją, że ktoś wciela się w rolę mecenasa i funduje obiekt, który ma służyć nie tylko jemu, ale całej społeczności po to, żeby upamiętnić jakieś ważne dla niego wydarzenie. No i właśnie tak miało być z tą kapicą, pięknie położoną. Wszyscy, którzy mieli okazję ją zobaczyć, myślę, że byli pod ogromnym wrażeniem nie tylko samego obiektu, ale tego w jakim miejscu się on znajduje i w jaki sposób architekci, zresztą dzieci fundatora tworzący wspólnie pracownie beton, zaprojektowali go nad samą skarpą na pięknym zakolu Wisły w taki sposób, żeby ta architektura stawała się ciągłością nadwiślańskiego krajobrazu, a nadwiślański krajobraz Wchodził wprost do wnętrza tej świątyni. Ona miała być świątynią, a jednocześnie miejscem spotkań całej wiejskiej tarnowskiej zbiorowości. Niestety rodzina kilka lat po zbudowaniu popadła w jakieś tam tarapaty i ten obiekt zmienił właściciela. No i Od momentu zmiany właściciela wiadomo, właściwie było że jeśli my jako zbiorowość nie zadziałamy bardzo stanowczo, to ten obiekt z naszego krajoprazu zniknie i te działania były podejmowane, bo faktycznie były podejmowane przez Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, polegające na wpisaniu tego obiektu do rejestru zabytków czyniąc go na moment niestety najmłodszym zabytkiem w tym kraju. Niestety ta decyzja została zaskarżona i, i obiekt ostatecznie z rejestru został wykreślony. My dosyć wcześnie włączyliśmy się do tej gry, chociaż wiedzieliśmy od samego początku, że nie będąc instytucją szczególnie majątną, mamy małe pole manewru, bo mogliśmy tylko rozmawiać, mediować i przekonywać nowego już właściciela do tego, żeby ten obiekt zachował. No ale z drugiej strony trochę czuliśmy, że że potrzeby po tamtej stronie są zupełnie inne i obrona go w takiej formie jest z góry skazana na porażkę. Próbowaliśmy też namówić różne podmioty do tego, żeby nabyły ten obiekt razem z działką, ale i to okazało się bardzo trudne. Pojawił się też pomysł konsultowany z architektami, czy nie odkupić go, póki jeszcze stał w niezmienionej formie, rozebrać i zachować się trochę jak skansen, znaleźć mu nowy dom, nową lokalizację. no Ale to wspólnie doszliśmy do wniosku, że tak bardzo on jest zrośnięty z tym miejscem, w którym powstał, że przenoszenie go tak naprawdę pozbawi miało go by znacznej części jego jakby esencjonalnych walorów. No, w podejmowaniu tej decyzji niestety po, pomógł nam właściciel, ponieważ zaczął rozbiórkę i wtedy wpadliśmy na pomysł zupełnie inny, pomysł uratowania nie obiektu, ale pamięci o tym obiekcie. W zeszłym roku udało nam się odkupić od właściciela coś, co złośliwi mogliby nazwać stertą belek i kupą desek. No i wykorzystać wspólnie z architektami, studentami z całej Polski i Europy do tego, żeby stworzyć zupełnie nowy obiekt z wykorzystaniem tego pierwotnego materiału. Ten nowy obiekt powstał zresztą w zupełnie innym miejscu, powstał w podwrocławskiej Brzezińce, która oprócz tego, że, że jest cichą i piękną wsią dolnością. Niju, to jeszcze była świadkinią i uczestniczką wielu wydarzeń związanych z praktykami teatralnymi Jerzego Grotowskiego, który właśnie tam w momencie, kiedy zwątpił w teatr jako taki i nabył coś, co można byłoby nazwać dawnym gospodarstwem rolnym po to, żeby oddać się praktykom bardziej rytualnym i performatywnym niż teatralnym, w sensie ścisłym. No to myśmy spotkali się zupełnie przypadkiem z Instytutem Gorzowskiego porozmawialiśmy o ich potrzebach i zastanowiliśmy się wspólnie, na ile połączenie praktyk teatralnych z opowiadaniem historii i wtórnym użyciem materiałów da się wykorzystać po to, żeby stworzyć nowy obiekt w tym takim trochę paraskansenowym wiejskim otoczeniu. To się udało zrobić kilka miesięcy temu. Ten obiekt jest w zasadzie skończony i czeka na swoje uroczyste otwarcie wiosną tego roku. Jeszcze w kwietniu zaprosimy Państwa do tego, żeby przyjechać do Brzezinki i uczestniczyć w nam, z nami w tym razem w praktyce otwarcia tego obiektu, po to, żeby opowiedzieć wspólnie splecione dwie historie. No i sami jesteśmy ciekawi, czy ten sposób opowiadania o przyszłości architekturze będzie zrozumiały i trafi do do wrażliwości jego odbiorców. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy to splatanie historii zadziała. Jest w tym wszystkim bardzo dużo sakralności i takiej metafizyki, która myślę, że jest jakąś taką płaszczyzną charakterystyczną dla architektury sakralnej, choć w tym przypadku ta sakralność musi być zdefiniowana przez każdego z użytkowników. My jej zupełnie nie chcemy narzucać. Ona nie jest ani rzymskokatolicka, ani, ani jakakolwiek. Nie przyklejamy jej etykietek. Ona jest uniwersalna. Uniwersalna, tak. No brzmi to bardzo ciekawie i intrygująco. Miejmy nadzieję, że Naszych słuchaczy także to zaintrygowało i wybiorą się, jeśli nie teraz w kwietniu, to na przykład przy okazji letnich wakacji do Brzezinki pod Wrocław, aby zobaczyć jak wygląda to powtórzone wotum Alexa. I tutaj musimy stawiać kropkę, jeśli chodzi o naszą dzisiejszą rozmowę. Michał Duda, dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu, był gościem audycji Przestrzeń, Design, Architektura. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Ja także Państwu za dziś dziękuję. Bożej prosiński. Do usłyszenia. Przestrzeń. Design. Architektura. Ogłoszenie społeczne.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 Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność. Dowiedz się więcej na www.fundacja-mysznik-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży. Ogłoszenie społeczne. Wieczór w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zamieszkania. Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co możemy zmienić w naszym otoczeniu. Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzień dobry Państwu, a z nami Wielkanoc i Wiosna. Ciekawa jestem, ilu z Państwa słucha Polskiego Radia sprzątając właśnie swój ogródek albo działkę lub myśląc o tym, by już tam zacząć sprzątać. I o tym dzisiaj porozmawiamy. No może nie o samym sprzątaniu, ale o ogródkach. O ogródkach działkowych. Z nami Mariola Kobylińska, kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami w Polskim Związku Działkowców. Dzień dobry. Dzień dobry pani Agato. Dzień dobry państwu. I ogrodniczka. W pewnym sensie tak. Zapalona ogrodniczka we własnym ogrodzie. Co prawda nie w Polskim Związku Działkowców mam ogród, ale pracuję zawodowo związana, ale mieszkam w mieście ogrodzie pod warszawskim. No, proszę. A z czego w swoim ogrodzie, której rośliny jest Pani najbardziej dumna? Z każdej. Każdą o, kocham, proszę. każdym własnoręcznie wsadziłam i każda niesie radość. No to czyli prawdziwa ogrodniczka. Mamy około 4,5 tysiąca rodzinnych ogródków działkowych w Polsce, dobrze mówię? Mamy 4,5 tysiąca rodzinnych ogrodów działkowych, a w każdym ogrodzie są rodzinne działki. Także yy, rzesze, coś, ludzi. rzesze ludzi, 900 tysięcy działek, a na każdej działce co najmniej czteroosobowa rodzina albo i więcej, bo są wielopokoleniowe rodziny. No chociaż są też i ogródki działkowe, w których jedna osoba dzielnie uprawia czy to warzywa, czy to kwiaty, czy pilnuje drzewek. A jak to jest z tymi rodzinnymi ogrodami działkowymi, czyli ROD. Każdy z nich jest osobną, samodzielną, samorządną wręcz jednostką? Sam ustala co wolno, czego nie wolno? Jak to działa? Trzeba by było troszeczkę wspomnieć może o historii, jeśli pani pozwoli, bo Polski Związek Działkowców w tym roku obchodził Bieleusz, 45-lecie swojego istnienia wtedy kiedy w 81 roku 9 maja była pierwsza ustawa powołująca ten związek i pracownicze jeszcze wówczas ogrody działkowe a one istniały też wcześniej prze, przecież, natomiast przed 89. tak dokładnie mm -hmm. dlatego że ruch ogrodnictwa działkowego tak naprawdę pani agato to rod Kąpiele Słoneczne w Grudziądzu, który powstał no, w roku 1897, czyli ponad 120-letnia no, okay. tradycja okay. tego ruchu ogrodnictwa działkowego, w który się wpisuje i jest jak gdyby jego spadkobiercą i kontynuatorem Polski Związek Działkowców. Ale to Natomiast... powiedzmy, właśnie jak to jest z tą strukturą zarządzania, czy samozarządzania tych rod? Czy każdy z nich jest trochę inny? To znaczy, jako osobowość prawną ma Polski Związek Działkowców jako całość na Natomiast mm -hmm. działa poprzez swoje struktury jednostki terenowe. Mamy jednostki terenowe, które są bliżej tych rodzinnych ogrodów działkowych w poszczególnych województwach. Mamy ich 26 na chwilę obecną. A ogrodów działkowych, jako tych jednostek, które funkcjonują i tak jak pani powiedziała, są takimi jednostkami wysokodemokratycznymi, bo tam ci wszyscy, którzy uprawiają te działki, oni decydują to, co się dzieje u nich w ogrodzie i są takimi jednostkami samozarządzającymi się, samodecydującymi, samofinansującymi się. A gdyby chcia, chcieli ci działkowcy już teraz będę zupełnie zmyślać, bo wiem, żeby nie chcieli. Ale gdyby chcieli zmienić swój rod w osiedle mieszkaniowe, to mogą? Nie. Rządzi, rządzi się tym ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. I ona ma pewne, daje pewne przywileje, ale również nakłada pewne normy. Ogród działkowy to nie mieszkanie. W ogrodzie można przebywać, można pomieszkiwać na zasadzie, że chce spędzić w piękną letnią noc, wieczór, czy, czy też noc na w swojej altanie. Ale to nie jest miejsce, gdzie przenosimy swoje wszystkie standardy życiowe, tak? Bo ogród jest to, sam, spełnia inne zupełnie role, właśnie te role żeby uprawiać, cieszyć się tą roślinnością, a nie do końca, żeby zaspokajać cele mieszkaniowe. A tu patrzę na moją kartkę z notatkami i niech Pani mi uwierzy, że w tym momencie spojrzałam na moje pytanie, jaka jest rola ogrodów działkowych? Bo chciałabym, żebyśmy dzisiaj na potrzeby tej audycji przyrównały je trochę może do parków i skwerów. Dlatego, że w dyskusji o roli ogródków i ogrodów działkowych w polskich miastach często pojawia się argument, że te ogrody są no, taką sprywatyzowaną częścią zieloną miasta i że byłoby lepiej, gdyby je przekształcić w teren ogólnodostępny. I ja dzisiaj w audycji chciałabym się temu przyjrzeć oglądając ogródki działkowe i cały czas porównując je do tego, z czym są ym, dla odmiany parki i skwery. Więc gdybyśmy miały porównać ogród działkowy do parku, to jaka jest rola? Czy, czym szczególnym wyróżniają się ogrody działkowe jako taki teren zielony miasta? Gdybyśmy tak krótko porównali, to powiedziałe: ogrody, parki, zieleńce i ogrody działkowe, tu zieleń i tu zieleń. No prawda? Właśnie. I ja bym wręcz powiedziała, proszę pani, że... Y Miasta potrzebują jednego i drugiego. I nie można tutaj powiedzieć, że, że jedno jest lepsze, drugie jest gorsze. Te funkcje się po prostu uzupełniają, natomiast na pewno nie zastępują się. Park jest takim bardziej miejscem rekreacji biernej, tak? gdzie możemy przebywać, też jest jakiś porządek, jakiś regulamin. Ale pomidorów natomiast... nie zasadzimy. Ale pomidorów nie zasadzimy. Nie wsadzimy, nie wykopiemy drzewka, nie zasadzimy, nie będziemy mieli płodów, których możemy wziąć, także w parku nie możemy bezpośrednio jak gdyby dotknąć tych pewnych rzeczy, gdzie się cieszymy, że sadzimy kwiaty, warzywa, cieszymy się z tego, co wyrośnie, prawda? Mhm. W parkach możemy usiąść na ławce i spędzić tam fajnie, miło czas, natomiast jedne i drugie, natomiast Natomiast jeśli chodzi o rodzinne ogrody działkowe, są coraz bardziej doceniane, szczególnie od okresu pandemii. Jest wielki boom na działki, bo jak Państwo pamiętacie, był taki nawet moment w okresie pandemii COVID, że, że nie można było wchodzić do lasów, a ogrody były otwarte i ludzie się cieszyli swoimi działkami, że mogą wyjść z czterech ścian zamkniętych, szczególnie w blokowiskach. Natomiast Ogrody pełnią bardzo ważną funkcję. A funkcję... No właśnie, powiedzmy jeszcze trochę o tym, bo wspomniała pan, Pani o tym, że one służą rekreacji, służą kontaktowi z przyrodą, służą temu takiemu osobistemu zaangażowaniu, że oto tutaj coś posiejemy, za chwilę wyrośnie, trzeba o to zadbać i to jest szczególny bardzo sposób spędzania czasu, bardzo ważny też dla, dla człowieka. Co jeszcze? Bardzo ważny dla człowieka i bardzo ważny w ogóle dla całego ekosystemu. Bardzo ważny mm. dla społeczeństwa. Dlatego, że tak jak wspomniałam, to nie tylko funkcja klimatyczna, środowiskowa, naturalne klimatyzatory dla miasta. Dzisiaj mówimy o konieczności obniżaniu temperatury, zatrzymania wody. Tak? O, tam się wytwarza bioróżnorodność, zwiększa się różnego rodzaju nasadzenia, ale mają ogrody funkcję niezmiernie ważną, funkcję społeczną. Tam się zawiązują przyjaźnie, tam są współpraca tych mieszkańców z miastami, ze społecznością lokalną. Tam się dzieje bardzo dużo ale są fajnych i protesty, bo na przykład w Warszawie, ale nie tylko w Warszawie, w innych miastach mhm. też widziałam ogrody działkowe, na których płotach wisiały transparenty sprzeciwiające się likwidacji, więc też rozumiem, że funkcja społeczna rozumiana jako zrzeszenie się, zjednoczenie we wspólnej sprawie obrony ogrodów. Ogrody działkowe słyną z tego, że mocno są zjednoczone i działkowcy bardzo dbają o swój skrawek małej ojczyzny zielonej, tej ziemi, którą uprawiają i bardzo ją kochają. Nie tylko dlatego, że jest miejscem produkcji żywności, ale są mocno z nią związani. Na początku nieraz jak ktoś obejmuje taką działkę, to robi to nieporadnie, a później nie może się z nią rozstać. No, I to rzeczywiście prawda. związek nigdy nie był za, za tym, że miasta muszą się rozwijać i rozszerzać i generalnie ustawodawca wprowadza warunki likwidacji ogrodów i związek strzeża tych warunków hmm. likwidacji. No to teraz przyjrzyjmy się tym rolom, które tutaj wspólnie wymieniałyśmy, dlatego, że im częściej odwiedzam rodzinne ogrody działkowe, tym bardziej się martwię, że ta ich, te ich różne funkcje, o których pani mówiła, powoli zanikają. I mam nadzieję, że dzisiaj wyprowadzi mnie pani z błędu. Jedna z tych funkcji, pani o tym mówiła, no to są te zielone płuca miasta. Jeden z, z słuchaczy w dyskusji przy zapowiedzi tej audycji napisał, że nie może wytrzymać tego, że działkowcy palą liście. Ktoś inny pisał o tym, że nieznośne jest wprost grillowanie i palenie różnych odpadów. I zastanawiam się, czy te zielone płuca nie zamieniają się wiosną i jesienią w fabrykę smogu. E, powiem pani tak. E, organizacja, tak jak mówię, zrzesza ponad milion dwustu członków. E, jest 900 tysięcy użytkow użytkowników działek. E, takie działania są zakazane, natomiast w tak wielkiej rzeszy ludzi, którzy pewne rzeczy robią, no generalnie trzeba ciągle pracować i edukować, tak, w jaki sposób mamy postępować. No i zdarzają się jakieś te jednostki, które... Takie rzeczy może rzeczywiście czynią, i to rzuca takie złe światło. Może yy, globalnie ktoś chce potraktować, że wszędzie tak się robi, hmm. ale działkowcy się wszyscy nawzajem korygują i pilnują. I coraz bardziej ta edukacja również wśród działkowców wzrasta. Ale co można zrobić zarządca pojedynczego? Rodzinnego Ogrodu Działkowego, jego zarząd, względem takiego palącego na przykład liście czy grillującego na potęgę. W każdym działkowca. ogrodzie działkowym, proszę państwa, jest obowiązek, żeby były kompostowniki, na których można takie odpady zgromadzać. Na każdej działce, również na terenach ogólnoogrodowych są, coraz częściej wykorzystuje się rębaki po to, żeby właśnie takie gałęzie, które powstały, żeby ręki. I żeby zmieniać w ściółkę, i żeby one później w sposób powrotny wróciły na działkę i ją po prostu użyźniały. Ale uciekła Pani od, bo ja Te. jestem cała za kompostowaniem Już chyba dwa razy obiecywałam słuchaczom, że chyba kiedyś zrobimy osobną audycję tylko o kompostowaniu, więc po raz trzeci obiecuję, ale co może zrobić taki zarząd, kiedy któryś z działkowców no, nie przestrzega tej, tej wskazówki i Powiem jednak Powiem Pani pali... tak, oczywiście upomina się takich działkowców, natomiast oczywiście w samych miastach, w których funkcjonują rodzinne działkowe, rodzinne ogrody działkowe są przepisy, które zaprania, zapraniają tego, mhm. tego czynić. I, i, sama, I sama Straż Miejska ma w, w takiej sytuacji argumenty po to, żeby ukarać takiego apsztyfikanta, takiego jak możemy powiedzieć, po to, żeby więcej tego nie czynił. I takie, takie zakazy obowiązują w miastach i tutaj te instrumenty takie materialne no, pochodzą tutaj często właśnie ze strażników miejskich, którzy widzą te słowa, ognia i po prostu upominają wręcz, manda karają mandatami. Hmm. A jeszcze a propos kompostowników, bo mówi pani o tym, że one mają być. No to znów, czy ktoś to sprawdza już z poziomu... Hmm, Polskiego związku w każdym, w każdym takim ogrodzie działkowcy wybierają swój zarząd. Na takich walnych zebraniach, teraz też jest okres, kiedy jest wiosna, do 15 maja odbywają się takie walne zebrania, gdzie działkowcy jak gdyby udzielają absolutorium funkcjonującemu zarządowi, który sami wybrali, jak i też podejmują ważne decyzje na następny rok, prawda? Więc taki zarząd jest jak gdyby bezpośrednim gospodarzem takiego. Ogrodu obowiązuje regulamin i on ma prawa i obowiązki, żeby egzekwować od takich poszczególnych działkowców przestrzegania takiego regulaminu. Działkowiec, Ale, ale który... co, mandat nałożą? Nie. co mogą? <śmiech> jeżeli, jeżeli może mandatu nie nałożą, mhm. ale jeżeli jest to przesłanka, która już może tak bardzo daleko idziemy, że ktoś uporczywie pewne przepisy wynikające z regulaminu ze statutu łamie, no może być również pozbawione. Mhm. Może możliwości dalszego użytkowania. Czyli wypowie mu się taką i dzierżawę. I musi taką umowę dzierżawy działkowej. tak? Natomiast no, różne to trzeba by było już zajrzeć prawnie, czy taka rzecz się kwalifikuje, czy nie. Natomiast hmm. y, ku temu są regulaminy i każdy, kto y, chce taką działkę użytkować, musi mieć również pełną świadomość, że ma pewne prawa, ale i obowiązki. Czyli na poziomie powyżej samego pojedynczego rod, pojedynczego rodzinnego ogrodu działkowego, nie ma tego typu kontroli i monitoringu, tylko każdy z, z tych rod sam to znaczy, się... Nie do końca też tak nie ma, dlatego, że powiedziałam, że przy takiej tak dużej organizacji i tak dużej ilości ogrodów, mówimy o całej, całym kraju w Polsce, funkcjonują też te jednostki terenowe nadrzędne mhm. na terenie, na poziomie okręgu. Tak? Są okręgowe zarządy. I czym oni się zajmują? Oni również mają swoje kompetencje, które wynikają ze statutu, współpracują razem z zarządami ogrodów. Pewne rzeczy są robione na poziomie, na poziomie też krajowym. Natomiast oni są tymi łącznikami między poszczególną strukturą jednostki krajowej, a tutaj terenową. Poza tym to też. Nie czy odwiedzają taki ogród i mówią e, a tu nie ma kompostowników, wszyscy pakują e, jak liście najbardziej, do worby. Jak najbardziej, proszę Panią, dlatego, że współpracują, nadzorują, kontrolują też takie ogrody i mają prawo na to, żeby bezpośrednio również jak gdyby odpowiadają za pracę tego zarządu ogrodu, tak? Aha. No proszę. A to jeszcze porozmawiamy teraz o bioróżnorodności, bo to rzeczywiście jest argument, który mnie zawsze przekonywał do e, ogródków działkowych i i stanowił taki nadrzędny względem parków czy skwerów argument, jeśli chodzi o zachowanie rod w polskich miastach, no bo rzeczywiście na, na metr kwadratowy przypada tam tyle gatunków różnych kwiatów, drzew owocowych, krzewów, i w efekcie różnego rodzaju żyjątek, zwierząt, że no coś niesamowitego i wspaniałego. Też słuchacze wskazywali na to, kiedy pytałam właśnie o zalety działek, ale... Widzę i zastanawiam się, czy pani też zauważyła to zjawisko, że część ogródków działkowych mm, zmienia się w coś, co ja nazwałam 3T, czyli trawnik, tuje, trampolina. <grym> Można by było tak powiedzieć, natomiast nie do końca tak jest, dlatego że kiedyś też ogrody działkowe powiedzmy kojarzono, że są to tylko ludzie starsi. Dzisiaj tak się nie dzieje, dlatego że młodzi mają wielki zapał do tego, żeby mieć własną działkę. Eko, żywność jest mega... Oczywiście są kwatery, które ograniczają się do trawnika na takiej działce, czy też do trampoliny, ale również są podwyższone grządki, gdzie się uprawia własne warzywa, sałaty, ogóreczki, pomidorki, no tak, tylko krzewy. Pani, ja Natomiast nie do końca jest mhm. też tak, bo badania nie potwierdzają to, że wszystkie działki zmieniają się tylko o charakterze rekreacyjnym. Dwie trzecie działek to jednak jest zwracamy do uprawy żywności, dlatego że dzisiaj... Z jednej strony żywność jest droga, dwa, patrzymy bardziej, wybieramy i staramy się dobierać tą żywność eko. A skąd ta liczba dwie trzecie? Co ona właściwie oznacza? To oznacza, że na te 900 tysięcy działek, to dwie trzecie tych działek, to jednak jest to są działki, które, jeżeli nie do końca są same tylko w zakresie uprawy, to są, dzielą te funkcje zarówno rekreacji, ale i uprawy. Mhm. Ale uprawa to mówimy już wtedy wyłącznie warzywa, czy jeśli ktoś ma kwiaty, to też. W... Generalnie, generalnie działkowiec jest tak nastawiony, że on chce mieć i kwiatki, i warzywa, i krzewy, i drzew. I, Wielo, I kwatery sadownicze. Tak. Mhm. Wie, w każdy chce, jak gdyby z tej, z tej działki mógł pozyskać tą różnorodność wszystkich upraw. Czytałam taki reportaż w Gazecie Wyborczej i jedna z bohaterek powiedziała tak. To była osoba, która ma doświadczenie uprawiania działki jeszcze przed 89 rokiem i ona mówi tak. Kiedyś to miały być ogródki użytkowe. Nie mogliśmy siać zbyt wiele traw. Obowiązkowe były za to warzywa, i owoce. No a teraz wygląda na to, że jak ktoś chce mieć tylko trawnik, te tuje zasłaniające wszystko i no już niech będzie tą trampolinę, to mu wolno. Wolno? tak jak wskazałam, no trzeba było zerknąć do tego regulaminu. Regulamin, regulamin może nie, nie nakaże wprost, że masz mieć tylko e, uprawy, ale na przykład nakazuje pewne sadzenie roślin niskopiennych, zakaz sadzenia wysokopiennych drzew i o to trzeba dbać. Niejednokrotnie, no, ogrody jak gdyby są wyposażone w te nasadzenia, które już istniały. Ktoś przejmuje działkę po kimś, no i dlatego nieraz funkcjonuje te nasadzenia, które już są wieloletnimi nasadzeniami, a wiemy, że wszystkie nasadzenia, które są wieloletnie, czy też nawet te krzewy ozdobne, no wymagają nawet, jeżeli chcemy ich usunąć stosownych zezwoleń. Hmm. A no właśnie. A jeszcze zostając przy, przy takich y, ogródkach działkowych, które mnie szczerze mówiąc smucą, bo właśnie tracą tą funkcję, o której mówiłyśmy wcześniej, to jak to jest z tymi domami? domkami. To jest temat, który zawsze wzbudza najwięcej emocji, że oto ktoś zamiast ogródka działkowego z małą altanką przerobił to właściwie na całoroczny dom, gdzie więcej miejsca zajmuje ta budowla niż sama zieleń. Na ile to jest poważny problem? Czy macie to przebadane? Tak, oczywiście te tematy są przez związek badane, natomiast należy bezpośrednio zwrócić uwagę na to, że statut a również i ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, zakazuje i wprowadza wręcz normę budownictwa, że altana ma mieć maks do 5 metrów wysokości i powierzchnię zabudowy 35 metrów. Ogrody działkowe i Polski Związek Działkowców nie jest instytucją, która ma rozwiązać problemy mieszkalnictwa, tak. Mhm. I generalnie każdy działkowiec, który chce cokolwiek robić w zakresie budowy takiej altany, czy też nie wiem, modernizacji, rozbudowy. Taki fakt musi zgłosić do zarządu ogrodu, a zarząd ogrodu jako gospodarz no też bacznie obserwuje, co się dzieje u niego na terenie. A czyli chce Pani I generalnie... powiedzieć, że jeśli widzimy taki dom, naprawdę prawdziwy dom, dachówka, no, fundament, tam ewidentnie działa się prawdziwa budowlanka, to ktoś musiał na to wyrazić zgodę? Na to na pewno nikt nie wyraził zgody. Jeżeli coś takiego zaistniało, prawda, to prawdopodobnie ktoś to zrobił na zasadzie samowoli budowlanej mm -hmm. i takie rzeczy są wręcz zgłaszane do nadzoru budowlanego, bo to y, ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych daje również przywileje działkowcom, że powstanie takie altany o takich gabarytach, o jakich wspomniałam, czyli maks do 35 metrów i 5 metrów wysokości y, jest dozwolone bez uzyskiwania tak. stosownych zezwoleń i to się dzieje tylko na terenie rodzinnych tak, ogrodów działkowych. Jest przywilej, natomiast, ale nie, moż nie można nadużywać. Natomiast całe budownictwo mm -hmm. ponadnormatywne, które ewentualnie gdzieś występuje, to wszystko to jest łamanie prawa. Tak? I Przecież... z takiego tytułu właśnie można wypowiadać umowy dzierżawy działkowej, bo to jest po prostu, jeżeli ktoś się nie stosuje do obowiązującego prawa, statutu, regulaminu, no bo tak jak mówię, chcesz mieć działkę w rodzinnym ogrodzie działkowym, tak, to musisz również wiedzieć, jakie masz prawa i jakie masz obowiązki. A słyszała Pani kiedyś o tym, żeby jakikolwiek z tych domów yy, wyburzono? Słyszałam o tym, że generalnie z tego tytułu pozbawiano ludzi właśnie prawa do dalszego użytkowania działki. Natomiast dalszy użytkownik Ale potem takiego, ten następny miał ten dalszy dom? użytkownik działki, proszę Panią, ma, był zobowiązany, do, jest zobowiązany do tego, ażeby przywrócić te gabaryty tego obiektu, który hmm. powstał, do takich, jaki jest, obowiązuje w przepisach. Jeśli ktoś z Państwa słuchając ma ochotę wziąć udział w tej dyskusji, no to zachęcam jak zwykle do pisania. Adres zamieszkania małpa.polskieradio.pl jest zawsze do Państwa dyspozycji. Jeszcze jeden temat, który wszystkich też zawsze interesuje, to jest zakaz wstępu do ogrodów działkowych dla tych, którzy nie są działkowcami. Czy to jest legalne? Czy to jest legalne? Proszę Panią, prawdopodobnie chodzi Pani o temat otwartych ogrodów. Związek jest za otwartymi... Albo zamkniętych. <laughs> Może tak. Związek jest za otwartymi ogrodami i wiele ogrodów, nawet w Warszawie mamy otwartych, w różnych miastach też są ogrody otwarte. No dlatego ja tak pozwiedzałam, bo były otwarte. Natomiast z tą otwartością ogrodów to też e, wiążą się pewne rzeczy. Związek ma przyjętych szereg programów w swoim działaniu e, i też z zwraca uwagę, że bardzo by chciał, żeby wszystkie ogrody działkowe były otwarte. Nie wszystkie może spełniają pewne role. A wy ale... jako Polski Związek Działkowców, już ta centrala, poważnie brzmiące, <grym> Centrala, nie, Ale czy założycie że... taki regulamin dla wszystkich ogrodów działkowych w całej Polsce, że one mają być otwarte na przykład w ciągu dnia dla chętnych, dla spacerowiczów? Czy nie, ma, nie macie takich uprawnień? Proszę Panią, to nie jest tak, bo każdy ogród ma różną specyfikę ukształtowania, możliwości i tak dalej. Natomiast to, żeby otworzyć ogrody, to też trzeba za tych, którzy te ogrody od, odwiedzają odpowiadać. Bo jak Pani zauważyła, na no, ogród działkowy działkowcy mają tam swój majątek na tych działkach, bo to, co wszystko się na, in, znajduje na działce, to jest ich własność. Począwszy od tej infrastruktury w postaci altany, ale te nasadzenia. Natomiast jeżeli wchodzą y, ludzie na zasadzie, tak jak do parku chcą się przejść, sko chcą skorzystać z placu zabaw, to po pierwsze musi być taki plac zabaw, muszą być wyremontowane alejki, musi być miejsce, żeby była ławeczka, muszą być ogólnodostępne kosze na śmieci, muszę być oświetlenie. Czyli tak naprawdę związek jest mega szczery i mega otwarty na takie inwestycje, ale takie inwestycje też są mega kosztowne. Takie, tak jak pani zadała na początku audycji, że to jest taka organizacja i taki organizm samorządny, samorządny finansujący się. To jest prawda. Dużo to, co powstaje z ogrodów w ogrodach, to są środki działkowców, środki związku. Natomiast, no, oczywiście ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych daje możliwość finansowania i Związek w ostatnich latach pozyskuje takie środki na rozwój infrastruktury chociażby z samorządów terytorialnych i coraz więcej jest to zauważalne i ta infrastruktura się polepsza. Jak Pani zauważyła, ja Pani na początku Powiedziałam, że tradycja ogrodów działkowych to nie 45-lecie związku, bo ogrody działkowe, mamy taki ogród w Koźminie Wielkopolskim, któremu już stuknęło dawno, 200 lat funkcjonowania. Natomiast ta infrastruktura potrzebuje i woła o to, żeby ją remontować, unowocześniać, doprowadzać do ogrodów XXI wieku. Mamy taki program otwarty i chcemy tego realizować. I żeby otworzyć ogrody na społeczeństwo, to też musimy żeby to społeczeństwo przyjąć, zapewnić im godne warunki. Hmm. I chętni jesteśmy do tego, żeby można było spacerować i być na ogrodach, a szczególnie powiem pani szczerze, yy, ludzie bardzo dobrze się czują na naszych ogrodach. I chcemy no to. tak, tylko żeby mogli tam wejść. Chociaż zauważyłam, że nawet jak w takim ogrodzie działkowym nie ma placu zabaw i nie ma latarni, to jednak niektóre z nich są po prostu otwarte, wisi na... Coraz więcej ogrodów jest otwartych, natomiast no tak jak mówię, no, w pewnych godzinach są otwarte, w pewnych zostają zamykane, natomiast no pewne, pewne funkcje spełniają również dlatego, że w ogrodach, proszę Panią, wiele się rzeczy dzieje. Wiele się rzeczy dzieje dla społeczności lokalnych, dla seniorów, dla dzieci. Są działki edukacyjne, są zielone szkoły. Także to nie jest tak, że ogród jest zamknięty. Mówiła Mariola Kobylińska, kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami w Polskim Związku Działkowców. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia <laughs> mówiła Agata Kowalska. Adres zamieszkania. Powtórka programu.